Wśród wielu firm, które prezentują się na Polakrze, widać producentów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jak pan to ocenia jako polskiej firmie? Czy łatwo jest konkurować z produktami firm zagranicznych, firm ogólnoświatowych, czy trudno? To trudno powiedzieć, czy łatwo, czy, czy, czy trudno. tak? To, że, że tutaj jesteśmy, że mamy taką gamę i tak dalej, świadczy o tym, że udaje nam się. No. A tak trudno to ocenić, czy, czy łatwo, czy na pewno trudno, bo, bo konkurencja jest duża, e, są to firmy często z bardzo długim stażem. No my też już w tym roku kończymy 25 lat, także nie jesteśmy jakąś tam e, nową, młodą firmą, ale w porównaniu do, do firm szczególnie zachodnich, tak, no to jesteśmy młodą firmą. 25 lat, czyli Wasza firma również jest tak młoda, a zarazem tak stara, jak nasza transformacja ustrojowa. Powstała w takim bardzo szczególnym momencie. Jak Pan ocenia te 25 lat z punktu widzenia swojej firmy? Na pewno to były lata... No, dosyć intensywnego rozwoju, tak? bo jak sobie przypomnę pierwsze maszyny, jakie, jakie powstawały w 1991 roku to można powiedzieć się patrzy na to trochę z łezką w, w oku, a trochę z uśmiechem, bo, bo no, dzisiaj one by nie miały racji bytu w ogóle. Tak? Jakie to maszyny były? Myśmy zaczynali od opryskiwaczy. Były to małe opryskiwacze, 300-400 litrowe, później 500 litrowy, powstał taki troszkę większy, no i, i tak kolejno, kolejno. Czyli rzeczywiście w porównaniu z dzisiejszymi maszynami to były mikrosy? Dokładnie tak. No dzisiaj praktycznie 300 litrowych w ogóle nie robimy na, na specjalne zamówienia, tylko gdzieś na jakieś tam egzotyczne rynki. Natomiast no, jak gdyby nasza gama się zaczyna od 400 litrów. A jak zmienił się rolnik przez te 25 lat? Czy ten nabywca opryskiwacza 20 lat temu, 25 lat temu dużo się różni od dzisiejszych nabywców? Na pewno tak, na pewno tak. Na pewno dzisiejszy rolnik jest dużo bardziej świadomy tego, co, co szuka, co, czego potrzebuje, co by chciał kupić szczególnie młodzi. Bardzo często się tak zdarza, że, że przychodzi ojciec z synem, który ma tam no, kilkanaście lat nie, i on bardziej już wie, co, co potrzebne, bo no, za chwilę będzie przejmował to gospodarstwo tak, i, i, i chce już przygotować jak gdyby sobie no, stanowisko pracy, tak. a dzisiaj no, opryskiwać jest to podstawowa maszyna w gospodarstwie. Bez tego się niestety nie da nic zrobić. Kiedyś w latach 90., na początku zwłaszcza lat 90., całe społeczeństwo, nie tylko rolnicy, ale wszyscy byliśmy tak troszeczkę zachłyśnięci tą kolorowością, zachodniością, tymi zachodnimi markami. Czy Pana zdaniem marki polskie się wzmocnią na rynku w najbliższych latach? Czy będą dalej się wzmacniały, czy wszystko będzie szło raczej w kierunku takiej globalizacji coraz większej? Globalizacja, bo wiadomo, no, te duże koncerny mają większą siłę przebicia, ale myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o przemysł maszyn rolniczych w Polsce, nie mamy się czego wstydzić, jednak jest to jedna z gałęzi, która... No, przeżyła to wszystko, tak? rozwija się dosyć dobrze, jedne firmy troszkę gorzej i inne bardzo mocno, także no myślę, że, że... Znajdzie się miejsce dla nas również. No właśnie, albo może miejsce dla nas znajdzie się również za granicami. Jak z eksportem eksportuje pan maszyny? Tak, eksportujemy po całej Europie, trochę poza, no też w tej chwili są tam jakieś rozmowy. A no. najdalszy kraj, gdzie jeżdżą pana produkty? Oj, trudno, trudno mi powiedzieć, bo, bo no my bezpośrednio może aż tak nie, nie tego, ale na przykład wiem, że Holender, który od nas kupuje, wysyła to gdzieś tam do Afryki, jeszcze gdzieś dalej i tak dalej, także no nawet trudno mi powiedzieć, gdzie te maszyny lądują. Podsumowując, jak by Pan ocenił perspektywy na ten rok, bo wiemy, że znowu warunki troszeczkę się zmieniły, fundusze europejskie, z kolei w zeszłym roku była susza, więc rolnicy nie mieli aż takich zysków. Jaka perspektywa na ten rok? Optymistyczna, pesymistyczna? To znaczy jeszcze 2-3 miesiące temu bym bardzo tak sceptycznie to oceniał. Natomiast w tej chwili widać, że wcale nie będzie chyba ten rok gorszy. No jest, znaczy zmienia się trochę struktura zamówień, ale jeżeli chodzi o, o, o obrót, to myślę, że gorszy nie powinien być, a na, na pewno porównywalny z, z ubiegłym roku. Struktura się zmienia, zamówienia, znaczy co? Tak, no troszkę inne maszyny, bo w ubiegłym roku jak gdyby takim hitem były maszyny średnie, czyli, czyli takie no, 2-3 tysiące litrów, bardzo bogato wyposażone, natomiast w tym roku zainteresowanie jest też tymi średnimi maszynami, aczkolwiek już trochę uboższymi, słabiej wyposażonymi, no, z tego względu, że, że nie ma tych funduszy i tak dalej ale znowu dosyć duże zainteresowanie, zainteresowanie jest tymi maszynami największymi.